Właśnie wszedłeś w przestrzeń należącą do planety Bolanda 667. Zidentyfikuj się albo zostaniesz zestrzelony. Co? Powtarzam, właśnie wszedłeś w przestrzeń... Wiem w co wszedłem, ale na większości cywilizowanych planet nikt mi nie grozi strzelaniem tylko dlatego, że przylatuję sobie obok. Tu jest Bolanda, a nie jakieś cywilizowane kraje. Zidentyfikuj się natychmiast. Bo co? Radek, ładuj działo! Dobra, dobra, bez nerwów. Jestem Michał, autor bloga Mistycyzm Popkulturowy, właściciel fregaty transportowej typu B. Czego chcesz? Chciałem zatankować, bo lecę już właściwie na samych oparach Zanim zostaniesz przepuszczony przez granicę, musisz zostać poddany ankiecie Jakiej znowu ankiecie? W specjalnej ankiecie bolandzkiej. To obowiązkowe! Dobra już, dobra. Ankietuj mnie Czy jesteś wiernym i gorliwym wyznawcą wszechpotężnej religii Brzozy? Wszech... czego? To jedyna słuszna religia na planecie Bolandzie. 90% bolandczyków ją wyznaje A pozostałe 10? To Żydzi, Niemcy i Pedały. I zdrajcy planety bolandzkiej o co właściwie biega w tej religii? Każde dziecko na Bolandzie wie, że nasz Mesjasz zginął przez Brzozę, która stała się narzędziem jego kaźni. No dobra, no to więc nie, nie jestem fanem, fanem Brzozy. Hmm... Następne pytanie. Czy ktokolwiek z członków pana rodziny do trzeciego pokolenia wstecz współpracował ze służbami bezpieczeństwa w okresie Rzeczpospolitej Bolandy Ludowej? Słucham? Ja nawet nie jestem stąd! Odpowiadać na pytania! Słuchaj no pan! Radek! Dobra, dobra, spokojnie. Co za ludzie? No więc nie, nikt z mojej rodziny nie współpracował z tymi... Yy, no. Służbami bezpieczeństwa. No, z nimi. Kolejne pytanie. Czy jesteś Żydem, Niemcem, Pedałem, Kacapem, Parchem, Feministą, Komuchem albo Cyklistą? Eee... nie. No dobrze. Zatem na mocy prawa udzielanego mi przez Ojca Imperatora pozwalam ci wylądować na bulanskiej ziemi. Tej ziemi. Dzięki, ale w zasadzie chciałem tylko uzupełnić paliwo. Możecie je do mnie przeteleportować? Że co?! No, przeteleportować. Y, zaraz otworzę wam kanał. Na Bolandzie teleportacja jest zakazana. Czemu? Jest sprzeczna z naszą religią. Brzoza zabrania się wam teleportować? Teleportacja jest morderstwem. Co? Sam pomyśl. Teleportacja polega na zniszczeniu ciała ludzkiego i odtworzeniu go w punkcie docelowym, tak? No tak, z grubsza. Więc to wyrafinowane morderstwo. Co za bzdury. Ubranasz swoją religię? Jak śmiesz. Spokojnie, ludzie. Słuchaj, nie ci teleportować ludzi? Tylko paliwo. Dwa zbiorniki wystarczą. Przeleję kasy na wasze konto. Wy podeślecie mi dwa baniaki i sobie polecę. Hmm. To rzucę jeszcze coś ekstra za miłą obsługę. O, to oczywiście już, już, ile po paliwo. No i proszę. Dziękuję bardzo. To ja już sobie polecę, dobra? Zapraszamy ponownie. Opowiedz wszystkim swoim znajomym o naszej tradycyjnej bolandzkiej gościnności. O, możesz być pewien, że opowiem. Uch pana Planeta. Dobrze, że nie muszę na niej mieszkać. Dziennik pokładowy. Wpis szósty. No, witam Was w kolejnym wpisie mojego dziennika pokładowego, mojego okrętu kosmicznego, którym... Gracko podążam przez galaktyki i układy planetarne. Dziś wylądujemy na układzie planetarnym Ubisoftu. Ubisoft stworzył serię gier komputerowych, o których chciałbym opowiedzieć w dzisiejszym w dzisiejszej audycji podcastowej. Seria ta jest no jedną z moich ulubionych, choć jest też jedną z najbardziej denerwujących mnie cykli gier wideo, ponieważ ma w sobie mnóstwo denerwujących wad, ale... Mimo wszystko bardzo ją lubię. Mam taki bardzo do niej ambiwalentny stosunek, choć też jednoznacznie pozytywny, wydaje mi się. Otóż chodzi mi oczywiście o Assassin's Creed w zamierzeniu trylogię, która rozrosła się prawie dwukrotnie w toku produkcji. No to słówko może dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Assassin's Creed. Nie wiem, może ktoś się uchował. Może kampania Ubisoftu w jakiś sposób ominęła kogoś, albo ktoś się po prostu nie interesuje grami wideo, a sobie odpalił tego podcasta, ponieważ, no, ponieważ lubi dziennik pokładowy. Tak sobie pojadę, może trochę narcystycznie, ale no możliwe. Mogło się przecież tak zdarzyć, prawda? No to dla tych właśnie y, nieuświadomionych tłumaczę, iż Assassin's Creed jest y, grą komputerową z gatunku gier akcji z elementami skradankowymi. Choć z tym, no to jest trochę tak dziwnie, ale to dopiero w dalszej części podcastu. Na razie trzeba nam wiedzieć tylko, iż jest to gra z third person perspective, czyli z perspektywy trzeciej osoby. Kamera jest umieszczona za plecami głównego bohatera i tak właśnie śledzimy rozgrywkę, patrząc właśnie na plecy i tyłek głównego bohatera. No nie powiem, by była to moja ulubiona, mój ulubiony punkt widzenia, ale z drugiej strony, czemu nie? Zwłaszcza, że Assassin's Creed jest grą typu parkour games, czyli bardzo wiele, bardzo duża część gameplayu, rozgrywki oparta jest właśnie na takich skokach, podskokach, turlaniach, w ogóle jakichś akrobacjach, które no ledwo mieszczą się w zakresie ludzkich możliwości. Takich rzeczy, które możemy oglądać w filmach akcji takich jak, nie wiem, 13 dzielnica, no to właśnie to jest Assassin's Creed. Fabuła jest szkatułkowa. Gra ma szkatułkową seria gier oczywiście jest to seria gier. Cała, cała saga, cała seria ma szkatłową formę fabuły. Ramowa, ramowa część fabuły rozgrywa się w 2012 roku, kiedy 25-letni barman Desmond Miles zostaje porwany przez tajemniczą organizację, która określa się mianem Templariuszy, a która stoi za gigantyczną korporacją Abstergo, która z kolei, ta korporacja produkuje leki, i medykamenty. Otóż Desmond został porwany w, na początku y, właśnie dowiadujemy się, iż został porwany z tego powodu, iż jego jeden z jego przodków y, należał do zakonu asasynów. Znaczy nie jeden z jego przodków, ponieważ Desmond właśnie należy do takiej długiej y, linii genetycznej. Długiej... Y, jego, no, na jego drzewie genealogicznym jest bardzo wielu asasynów. A co jeszcze o asasynach, asasyni i templariusze właśnie w tej Przestrzeni gry Assassin's Creed są dwiema zwalczającymi się od zawsze organizacjami. Można by sobie pomyśleć, że templariusze powstali tam, wiadomo, z... tak jak w historii, że z powodu ekspansji chrześcijaństwa, tam, Ziemia Święta, do tego są odwołania, ale tak naprawdę templariusze są o wiele starsi niż chrześcijaństwo. Dopiero tam templariusze zaadaptowali chrześcijaństwo dla własnych potrzeb, jest o tym wspomniane w tej grze. To znaczy po trochę i bez takich większych, no bez, bez jakichś specjalnych odwoływań takich bardzo konkretnych. Wszystko jest raczej podane bardzo ogólnikowo, bardzo... No, gdzieś tam coś tam ktoś powiedział, coś można sobie wywnioskować. Właśnie ta gra ma sporo dziur fabularnych, ale na razie przejdźmy jeszcze do opisu fabuły. Otóż ów Desmond został porwany z powodu tego, co kiedyś widział jego przodek, a co bardzo chcieliby zdobyć Templariusze współcześnie. Dlatego porządzili oni, zbudowali oni maszynę zwaną Animusem, która pozwala na śledzenie dziejów swoich przodków poprzez pamięć genetyczną, to jest bardzo głupie, ja wiem. Znaczy z tego, co się orientuję, co czytałem sobie na ten temat z różnych paranaukowych i naukowych źródeł, że ta, te wszystkie ściemy z, z pamięcią genetyczną to jest tak naprawdę jeden wielki bullshit, popkulturowy bullshit, taka pop nauka, pseudonauka. No ale wiadomo, to jest y, gra komputerowa, to znaczy to jest science fiction, to licencja poetika i y, trzeba przyjąć pewne założenia. No, nie jestem jakimś tam specjalnie ortodoksyjnym wyznawcą hard science fiction, gdzie wszystko musi grać zgodnie z zasadami naszego świata, tego, który znamy, no, y, z naszej rzeczywistości. Dlatego, no, ok, to jest jeszcze dla mnie do przełknięcia. I ów Desmond jest przetrzymywany i prowadzone są na nim sesje, y, z udziałem tego, tej maszyny, tego Animusa, y, dzięki którym przenosi się do, y, na Bliski Wschód, y, do średniowiecza, do chyba tam XI wieku i wciera się w swojego przodka Altaira, który był właśnie asasynem podczas wypraw krzyżowych w Ziemi Świętej. Był tam bardzo politycznie poprawnie synem chrześcijanki i muzułmanina czy tam na odwrót, ale właśnie był taką mieszanką i miał właśnie za zadanie zdobyć pewien artefakt który templariusze skradli y, asasynom tym z XII wieku. Ci XII-wieczni templariusze już wtedy wiadomo, y, najechali na Ziemię Świętą i trzeba było... I te właśnie walki, te, ta prawda historyczna jest tak wpleciona po braunowsku, tam, czy nawet... Y, ale to potem... Tak po braunowsku jest bardzo wpleciona w fikcję, tylko y, na przestrzeni gry. Te postaci historyczne, one występują w grze, i do, pewne, do pewnego stopnia ich wygląd, z tego co oczywiście wiemy dzisiaj, bo wiadomo, nie było wtedy zdjęć w następnym wieku, nikt sobie nie cykał fotek, suitaśnych fotek, tam sobie żaden y, sułtan nie robił y, profile na Facebooku, bo czasy nie te. No i z te, to co wiemy o wyglądzie bohaterów historycznych, to oczywiście z opisów i z no, jakichś ilustracji tworzonych w kronikach, no, ale już przechodząc do samej gry, otóż Altair jest zmuszony, to znaczy zmuszony, czuje się w obowiązku odzyskać artefakt od Templariuszy, który, który stracił na początku gry ze względu na swoją bupę, ze względu na swoje takie bardzo luźne podejście do, no, do swoich obowiązków jako asasyn. No i cała gra właśnie polega na tym, iż y, główny bohater Altair, znaczy główny bohater Desmond Miles wciela się w Altaira. I jesteśmy, no, i razem z Desmondem śledzimy y, poczynania Altaira, kierujemy właściwie poczynaniami Altaira, by zabić jak najwięcej wpływowych y, osób w, na Bliskim Wschodzie, które stoją nam na drodze właśnie do tego artefaktu. No i tam jest jeszcze w tle jakaś fabuła, ale ona jest bardzo niestety schematyczna, nad czym no, ubolewam, bo bardzo podobała mi się ta cała otoczka Assassin's Creed. Te wszystkie y, miasta, w których y, nasz dzielny asasyn y, może się swobodnie poruszać. Może się poruszać po Jerozolimie, po Damaszku, po Akce, po Masjafie. Masjaf był właśnie jest y, w rzeczywistości gry siedzibą tych asasynów. Tam jeszcze chyba jest, no są jeszcze obszary pomiędzy tymi miastami, w których, po których też można się w miarę swobodnie przemieszczać. No i właśnie to jest naprawdę fenomenalnie zrobione, ponieważ te miasta są duże, każdy z nich ma własny klimat, każdy jest utrzymany w trochę innej konwencji kolorystycznej i w trochę innej, no też konwencji graficznej. Znaczy nie tak jakoś diametralnie odmiennej, ale jednak widać, że jak jesteśmy na akce, to widać, że nie, nie jesteśmy w Jerozolimie, to, to jest zupełnie inny klimat tego miasta. Właśnie te miasta są takie duszne, tam ludzie kłębią się po tych y, ulicach, tłumy przewalają się przez jakieś tar targowiska. A na, no, oczywiście nasz asasyn jako bardzo wyszkolony, wysoce wyszkolony akrobata może się tam wspiąć na dachy i sobie pomiekać po dachach, ale na, na dachach też nie jest zwykle bezpiecznie, bo stoją tam łucznicy, którzy obserwują y, okolice i jak im się coś nie podoba, to mogą pogrozić palcem albo nawet strzałę wrazić w kolano i co wtedy, jak ma się strzałę w kolanie, to jest niestety niewesoło, można już zostać tylko strażnikiem miejskim, no i niestety ta gra właśnie była strasznie schematyczna, tam było do zabicia bodaj 9 osób, 9 głównych celów, licząc tam drobnych celów pobocznych i właściwie każda taka misja, zabij cel, wyglądała identycznie, najpierw trzeba było polatać trochę po mieście, porobić jakieś zadania, żeby sobie tam y, nabić jakieś punkty, które umożliwiały, dawały nam dostęp do tej, y, do tej ofiary, którą mamy zabić, potem podkraść się do niej, zabić, wrócić do y, centrum dowodzenia i zdać raport z wykonanej egzekucji. I tak powtórzyć to potem 8 czy 9 razy, aż do samego końca. No i właśnie ta, ten schematyzm w gameplayu był bardzo taki no, nużący, tak, już w połowie gry, jak już się zorientowaliśmy co i jak się robi, to już tak strasznie, no dobra, może będzie coś ciekawego, gram dalej. I tak do samego końca miałem nadzieję, że może coś tam wymyślą ciekawego, bo fabuła mnie kompletnie nie jarała, byłem bardzo rozczarowany fabułą, zwłaszcza końcówką, no bo niestety yy, końcówka to jest taki, ale nie, nie, to jeszcze, to jeszcze przed nami jeszcze, bo to jest jedna z największych wad tej serii, yy właśnie, ale to później. Otóż Assassin's Creed 1, właśnie część pierwsza, sprzedał się bardzo dobrze, o dziwo, chociaż mimo mieszanych recenzji. To jednak gracze docenili ten klimat Bliskiego Wschodu, te oryginalne realia, bo właśnie to jest zaskakujące, bo gier historycznych nie ma wcale tak dużo, tak wiele, a jeśli już, to, na pewno to są raczej przeważnie takie rts -y, gdzie tam mamy swoją armię, możemy rozbudowywać jednostki i tak tworzyć no, takie gry strategiczne, że nas napuszczamy na przykład armię starożytnych Greków na armię starożytnych rzymian, Takie typu Age of Empires, o, tam jeszcze oczywiście budujemy te imperia, zarządzamy naszymi miastami, to jest, to jest bardzo ciekawy gatunek RTS-y, ale on jest na tyle specyficzny, że nie wszyscy gracze właśnie go łykają, jak młode pelikany, ponieważ jest no, dość, no właśnie ze względu na tę specyfikę Właśnie te gry historyczne, RTS-y, gry strategiczne, ten pokrewne gatunki, one cieszyły się raczej umiarkowaną popularnością. Nawet dzisiaj chyba możemy zaobserwować, że coraz mniej jest tego typu gier yy, RTS-ów. Nie gier historycznych. Gier historycznych zawsze było mało. No i właśnie Assassin's Creed. No oczywiście jeśli mówimy gry historyczne, to nie ma tutaj na myśli tej historii najnowszej, czyli II wojna światowa, bo tego to było mnóstwo. Te wszystkie Call of Duty, Medal of Honor i te klony tych dwóch gier, co tam jeszcze było chyba Battlefield. Nie, ja w ogóle nie ogarnam tych drugowojennych gier. Właśnie z y, takich y, stricte historycznych, no bez takich jakichś większych wyskoków, y, odskoków fantazy, że na przykład mamy taki świat trochę podobny do renesansu, ale jednak tam są elfy i to te jakieś y, statki parowe, gigantyczne, co w rzeczywistości nigdy takich nie budowano, no taki gier z zacięciem historycznym, takim dość mocnym zacięciem historycznym właśnie praktycznie nie było. I Assassin's Creed 1 właśnie był tutaj taką małą rewolucją, ponieważ no chociaż mamy tę otoczkę science fiction, że tam jakiś y, artefakt, który, który zgubili kosmici, którzy kiedyś tam byli, żyli na Ziemi przed nami. To jest tak właśnie w skrócie o fabule takiej głównej. I potem o te artefakty walczą y, zarówno Asasyni, jak i templariusze. To jest takie no to jest słabe bo, bo yy, to znaczy chodzi mi o to, że słaba jest właśnie ta otoczka science fiction, ja wiem, że to jest dziwne bo ja kocham science fiction, a mówię, że tutaj właśnie grze najbardziej właśnie yy, yy, zaszkodziła ta otoczka science fiction, te wszystkie dzi dziwnostki te kosmici wyglądający jak Power Rangers yy, takie mają naprawdę kiczowate ubrania ci kosmici, których czasem widzimy na jakichś hologramach, czy holokronach czy co to, to jest w ogóle, bo już sam nawet naprawdę się trochę pogubiłem w tej fabule, ale gdyby usunąć te całe, wszystkie elementy przyrodzone, nawet Desmonda i tego Animusa, żeby całość działała się od samego początku do samego końca, tylko w, w XII wieku, i byśmy sterowali tylko Altairem, bez, no, bez tej całej formy szkatułkowej, że byłaby to jedyna, jedna szkatułka. Właściwie skoro jest jedna szkatułka to trudno tu mówić o szkatułce, no ale bez dywagacji takich. Yy, to gra byłaby myślę lepsza, o wiele lepsza, byłaby yy, ciekawsza przede wszystkim, nie byłaby tak zachowawcza, bo... No science fiction się sprzedaje, powiedzmy, co sobie otwarcie, a yy, właśnie takie wplecenie na siłę tak, tego science fiction właśnie zaszkodziło tej grze, bo... Yy, no wiadomo, że twórcy chcieli jakoś tę serię uatrakcyjnić. Przyjęli takie założenie, że każda część będzie się rozgrywała w innej epoce, będzie inny bohater, będzie trochę inny gameplay, ale jednak chcieli jakoś utrzymać ciągłość pomiędzy tymi grami, żeby gracz miał się z kim identyfikować przez wszystkie trzy gry i właśnie takim kimś w zamierzeniu jest Desmond, ale to wyszło no słabo, ponieważ z Desmondem, Desmond jest tego typu osobą, z którą raczej nikt się nie chce identyfikować, nie dlatego, że jest jakiś tam wredny, czy coś, to by było jeszcze do przełknięcia, ale dlatego, że no, jest taki strasznie nijaką postacią, no taki tam trochę, bo, trochę coś tam pożartuje, trochę coś y, się będzie martwił o przyjaciół, że na przykład y, y, asasyni tam giną, inni, żeby go odbić z, tej, z tych rąk Abstergo, coś tam się uśmiechnie, coś... Y, powie, coś zaprzeczy i to jest taki manekin właściwie. Trudno sobie wyobrazić, żeby taki wieszak na na urania był, no, jakąś postacią, z którą chce się człowiek identyfikować. Już Altair, z, tym swoim, z tą swoją początkową butą i z tym swoim właśnie y, zacięciem, takim fanatyzmem, który w dalszej części gry się ujawnia, był nieporównywalnie lepszą postacią. No, no, y, Twórcy, twórcy gry Ubisoft, Montreal. Ta filia Ubisoftu, która mieści się w Montrealu, stoi za produkcją tej gry, bo ona jeszcze... Saga cały czas chyba powstaje. Zresztą teraz to już jest kosmetyka, bo w chwili, kiedy mówię te słowa, trzecia część, jest już, już za pasem, już niedługo. Mam nadzieję, że niedługo będzie nimi w nią zagrać, ale wróćmy jeszcze trochę do drugiej gry. Assassin's Creed 2, tak jak twórcy zapowiadali, już y, nowa epoka, nowy główny bohater i też y, duża ewolucja serii, ponieważ y, seria y, twórcy wzięli sobie do serca te, tą krytykę, tę krytykę fanów, y, którzy tam mówili, że te misje są nudne, że te y, miasta są wielkie, ale tak naprawdę nie bardzo jest w nich co robić, tylko tym można najwyżej pobiegać i pozwiedzać a te misje poboczne, jakieś okazjonalne, tam żadnych zdarzeń losowych, wszystko takie manekinowate. No i twórcy sobie to bardzo wzięli do serca. I w 2007 roku stworzyli... Nie, nie, w 2007 roku była premiera Assassin's Creed. Dwa lata później, w 2009 roku, powstał Assassin's Creed 2, rozgry... rozgrywający się tym razem w epoce renesansu. Cała gra właśnie, to znaczy cały cała ta otoczka fabularna. Dalej oczywiście bazowa fabuła rozgrywa się w 2012 roku. Desmond już tam jest odbity przez asasynów i pomaga teraz asasynom. To znaczy musi pomagać, a żeby pomagać to musi się nauczyć różnych tych skill'i, swoich umiejętności. Właśnie ci asasyni wpadli na pomysł, że wsadzą Desmonda do własnej wersji Animusa i będzie on śledził swoich przodków i właśnie na ich podstawie, na podstawie ich przeżyć będzie się uczył tych wszystkich kocich ruchów, walki, ponieważ właśnie, jak już wspominałem, przodkowie, przodkowie Desmonda byli asasynami w dużej części. No i wcielamy się w drugiej części gry w De Desmonda, a Desmond wciela się w Etcio Auditore da Firenze, to jest młody florentczyk, którego Właśnie gra właśnie rozgrywa się w Italii. Renesansowej, to daje właśnie też duże pole do popisu dla grafików, którzy tam y, tworzyli te miasta, te wszystkie dworki, bardzo, bardzo to, to mi się podobało, nawet chyba jeszcze bardziej niż, y, chyba nawet jeszcze bardziej niż te wszystkie y, wielkie miasta y, Bliskiego Wschodu. Y, no, gra tak toczy się w republice Florenckiej i Republice Weneckiej, ówczesnej wiadomo, teraz się te granice trochę pozmieniały. Y, no, ponad pół wieku, znaczy ponad y, pół tysiąclecia. I co my tam mamy w tej grze? W tej grze właśnie y, główny bohater, Ezio Auditore da Firenze w tej opowieści, y, na skutek machinacji y, pewnego tajemniczego Hiszpana, który potem okazuje się postacią historyczną, zresztą papieżem, y, znaczy, w chwili, w której on dokonuje tych machinacji, jeszcze nie jest papieżem. On zostaje papieżem właśnie dzięki tym machinacjom. Ale na skutek tych właśnie machinacji ginie ojciec Edzja, który oczywiście był asasynem i który oczywiście nie zdążył przekazać synowi swoich tej tajemnicy, że jest asasynem. No i ten Edzja najpierw chce się mścić na tym ojcu, potem chce zapewnić bezpieczeństwo tej części rodziny, która przeżyła ten, te machinacje wszystkie bizantyjskie intrygi, powiedziałbym, gdyby gra nie rozgrywała się w Italii. Italijskie intrygi. No nic. Odnośnie Etzia. Etzio właśnie jego wujek mu pomógł mu przetrwać i nauczył go właśnie walki i tych wszystkich rzeczy, które każdy asasyn powinien umieć. I właśnie wciągnął go w to bractwo asasynów, do którego należeli m.in. Katerina Sforza, kto tam jeszcze był... Niccolò Machiavelli, właśnie w tej grze jeszcze więcej postaci historycznych się pojawiało. Okres był świetnie dobrany, bo tam można tych Machiavelliego, Borgiów, tam przecież Lucrecja Borgia się pojawiła w, której, w którejś części, co tam jeszcze był. No, oczywiście Leonardo da Vinci jako bliski przyjaciel naszego głównego bohatera, tam tworzył dla niego nowe wynalazki. No to właśnie dość. No to było ciekawe, to była bardzo fajna gra w tej konwencji renesansowej i znowu tu dali czadu, ponieważ y, nie przypominam sobie gry historycznej. No ale ja w sumie też y, nie za wiele, nie bardzo się interesuję tym gatunkiem. Jeśli y, tym mianem gatunku można określić gry historyczne, ponieważ y, no nie jarają mnie gry historyczne. Zawsze mi się historia wydawała mi się nudna, te wszystkie daty na w szkole, na lekcjach historii to zawsze chrapałem no, w ostatniej łapce ale taka nauka historii poprzez no, y, zabijanie postaci historycznych własnoręczne, to znaczy za pośrednictwem naszego komputerowego awatara, no, jest o wiele przyjemniejszą formą nauki. Oczywiście nie można y, tego wszystkiego przyjmować tak na pałę, bo, to znaczy tak bez y, łykać, bez zastanowienia, ponieważ oczywiście fabuła, niektóre wydarzenia historyczne zostały mocno zmodyfikowane na rzecz fabuły gry. No i właśnie ten Ezio y, Śledzi tajemniczego Hiszpana, który oczywiście to jest potem Rodrigo Borgia, papież. Śledzi tego Hiszpana, trąpi jego machinację i w końcu dochodzi do starcia pomiędzy nim a Ezio w Watykanie, w kaplicy zekstyńskiej. Możemy obić gębę papieżowi w tej grze i to jest naprawdę jedno z najbardziej odświeżających doświadczeń, jakiego możemy doświadczyć we współczesnej kulturze popularnej. Naprawdę polecam. Zwłaszcza tym, którzy do katolicyzmu mają stosunek no, dość yy, inny niż powszechnie w Polsce stosowany. No, jak no, naprawdę polecam, bo to jest yy, odprężające, odświeżające yy, doświadczenie. Ale już tak, no bez takich, może, dywakacji antyreligijnych, ponieważ no, jak, jakoś nie jestem specjalnie wojujący z tych ateistów. Yy, ale czy... Czego jeszcze możemy w tej grze doświadczyć? No, jak już mówiłem, Ubisoft wziął sobie bardzo do serca te wszystkie, te wszystkie uwagi, jakie fani kierowali w stosunku do gry. I no, jest, właśnie miasta są o wiele bardziej rozbudowane, w sensie, że więcej się w nich dzieje, możemy, mamy więcej opcji, mamy więcej tych zabawek, żeby się w tym sandboxie bawić. Mamy tam y, najemników, możemy wynająć najemników, możemy wynająć kurtyzany, żeby tam odwróciły uwagę strażników, jeśli się chcemy gdzieś przemknąć. Mamy złodziei, którzy tam mogą z nami razem hasać, hasać po dachach i też możemy ich napuszczać na y, osoby, które, których uwagę chcemy odwrócić. Mamy no, y, o wiele większa asortyment broni, możemy sobie tam pojeździć wozem, pojeździć konno, pojeździć, polatać maszyną latającą, y, popływać gondolą. No jest y, naprawdę gra z u, urozmaicona, co chwilę tam dzieje się coś nowego, to jest... Y, to jest bardzo ciekawe, nie możemy się tam nudzić, jeśli tam przechodzimy pierwszy czy drugi raz. No i właśnie niestety znowu tu daje o sobie znać to, co mnie denerwuje w tej grze, czyli elementy science fiction. Fabuła jest, znaczy fabuła jest dość średnia, jakbym miał oceniać, ale jednak, jednak da, daje się przełknąć bez bólu, tam latam w sobie tym Ezio, tam wysłuchuję tych y, intryg, Podsuwuję tych templariuszy, którzy zmawiają się w jakichś lochach, tam skaczę po tych dachach. Kupuję nowe zbroje w sklepach, wyposażam swoją willę w różne obrazy. Może, mogę kupować obrazy słynnych malarzy włoskich z tego okresu, i to jest naprawdę bardzo fajne. Ten klimat, takie zanurzenie w ten renesans jest super. I nagle tam pod koniec gry znowu, boom, kosmici. Jakieś. Cyfrowe hologramy, coś jak, nie wiem, y, lasery, bajery, inne takie świetliste artefakty, w ogóle kosmos, zupełnie inna gra się robi i to mi się strasznie nie podoba, bo bam, całe napięcie na sam koniec siada, w ogóle ten cały klimat, misternie wyrzeźbiony, tam ta świetna, zajebista, po prostu, no, to trzeba powiedzieć, nawet użyć takiego wzmocnienia, zajebista, muzyka Jespera Kida, naprawdę polecam sobie tam, no, nawet na YouTubie wyszukać niektóre jego utwory z gry Assassin's Creed 2, zwłaszcza tam Ezio Family, chyba tak się nazywa ten mój ulubiony utwór. I naprawdę to jest super, ten klimat, więc wręcz wylewa się z monitora. Tam biegamy po tym mieście renesansowym, tam po Kaplicy Sykstyńskiej, możemy, właśnie możemy pobiegać sobie po różnych miejscach, które naprawdę istnieją, istniały w tamtym czasie, są naprawdę nieźle odwzorowane. Może trochę pomniejszone, żeby wspinanie się na nie nie zabierało tyle czasu. Ale to też nie za bardzo. Jestem sobie poradzono w ostatniej, ale ostatniej dotąd wydanej części gry. I no to super, ten klimat naprawdę gra, ocieka klimatem. I nagle właśnie końcówka i siada. Nagle się robi z tego jakieś dziwne science fiction. Jacyś kosmici w strojach, jak, yy, nie wiem, Władcy Czasu z Doktora Who, ze starych odcinków. Bardzo podobne mają stroje. Chyba ubierają się u tego samego krawca. Właśnie ciekawe, to taki kosmiczny krawiec. Musi yy... mieć straszną taką renomę, że jak robi taki kiczowate stroje, to wszyscy się do niego zgłaszają. O nich właśnie chyba większość tych kosmitów starożytnych ubiera się u tego samego krawca. no Ale to już bez takich yy, śmiesznostek. No właśnie... Jeszcze oczywiście po drodze możemy zbierać w trakcie gry, w toku gry, możemy odkrywać pewne sekrety, jakie w Animusie zapisał, zapisała osoba, która została tam zamknięta przed Desmondem. I ona tam pozostawiała jakieś wskazówki rozsiane po cały, po całym tym Animusie. I Desmond mógł tak, to była taka misja poboczna, taka w tle. I no, właśnie te zagadki, które tam rozwiązujemy, jakieś dziwne, w ogóle dopasuj nie wiem, obrazy do siebie, które obrazy mają na przykład tylko jakiś element, i to były naprawdę, bardziej przypominało to łamigłówki z ciuchci, niż jakieś zaszyfrowane wiadomości, to było, no, takie słabe. I znowu rozwalało klimat, bo ja sobie tu biegam moim, y, asasynem renesansowym, już super, jestem Megusta, jestem Ezio, I'm Assassin, i w ogóle. I w ogóle Victoria Assassini, tam zacząłem jakieś włoskie przekleństwa rzucać w trakcie gry w stronę monitora i w ogóle ten klimat był super i tu nagle natrafiam na jakiś glitch. I wchodzę w ten glitch i bum, dostaję jakąś zagadkę znowu, która tam y, sugeruje, że y, Houdini y, miał przy sobie artefakt, którego właśnie poszukiwał Altair, a po nim Ezio. I to w ogóle rozwala klimat, te całe science fiction. No i Assassin's Creed 2 była grą naprawdę dobrą, bardzo mi się spodobała, ale to jest dopiero początek, ponieważ yy, w normalnym świecie yy, z normalnymi odpowiedzialnymi twórcami gry yy, skończyliby Assassin's Creed 2, zrobiliby Assassin's Creed 3, ale nie, to jest Ubisoft. To jest, oni się ścigają z EA Games, o miano największej kutwy w historii yy, świata gier, i zrobili dwa pełnowymiarowe dodatki do tej gry, to znaczy w sensie dodatki no gry oddzielne, samodzielne, autonomiczne gry, które można właśnie grać bez obecności podstawowej wersji, które rozwijają właśnie tą, tę historię Ezio, bo on się cieszył taką popularnością, że oni postanowili, że jeszcze coś tam z niego wycisną, no i zaczęli wyciskać. Powstała gra Assassin's Creed Brotherhood, która rozwijała fabułę Assassin's Creed 2 Znowu się wcieliliśmy w Ezio i znowu lataliśmy, tym razem po Rzymie, bo Rzym nie był dostępny w Assassin's Creed 2, było tylko, już tylko jedno miasto, Rzym. Naprawdę duży, ale niestety, no, tylko jedno miasto to jest trochę ograniczające. I tym razem mieliśmy się już ostatecznie rozprawić z y, bordzią, w ogóle z Borgiami wszystkimi. Tam ich chyba w toku gry czterech zginęło. No, w każdym razie... Y, Rodzina Bordiu została mocno przetrzebiona, innymi przez edycja, aczkolwiek nie tylko. Fabuła była naprawdę dość średnia. W grze nie pojawiło się za dużo nowych elementów. W ogóle praktycznie kilka tam nowych ciosów, jakiś tam mieczyk chyba nowy, coś takiego było. A jeszcze z ciekawszych rzeczy pojawił się multiplayer, nie grałem, bo ja jestem z tych, co wolą sobie sami dobrze robić. I pojawiła się też opcja w grze dla pojedynczego gracza. Pojawiła się bardzo ciekawa opcja rekrutowania asasynów i szkolenia ich. Może mogliśmy sobie tak jakby zbierać pokémony, jak zobaczyliśmy, to już było w dalszej części gry, bo tę opcję trzeba było najpierw odblokować, przechodząc pewną część gry. Kiedy fabularnie istotne stało się właśnie gromadzenie własnych asasynów. I była taki bardzo fajny motyw, że jak zobaczyliśmy jakiegoś mieszczanina, który jest atakowany przez Bordziów, przez tych pachołków Bordziów, to mogliśmy tych pachołków poćwiartować, uratować tego mieszczanina i on z wdzięczności przyłączał się do asasynów i mogliśmy go szkolić, wysyłając na jakieś misje na, w całej Europie. Była taka fajna mapka, gdzie Moskwa znajdowała się podkarpackim chyba. No właśnie znaczek y, Moskwa znajdował się w Polsce. Tam gdzieś u dołu mapy naszego kraju. Co było bardzo mnie nieodmiennie śmieszyło, Bo pozostałe miasta były miejscowane na ogół w odpowiednich miejscach. Najbardziej bolało mnie, że kontury kraju były z mapy, którą możemy zobaczyć sobie dzisiaj. A przecież wiadomo, że to było zupełnie coś innego. No ale... To jest gra komputerowa. Znaczy ja nie chcę deprecjonować gier komputerowych. To jest właśnie blockbuster, czyli taka gra komputerowa, która ma się przede wszystkim sprzedać bez jakichś tam ambicji. co wiadomo, można to porównać z jakimiś filmami wysokobudżetowymi, gdzie też się nie spodziewamy jakichś... no... naprawdę... podejścia do odbiorcy z odpowiedzialnością. No ale już bez tego wyzłośliwiania się. Gra była nudna, bo w ogóle już te wszystkie motywy były strasznie powtarzalne tylko tam no ci y, asasyni, których zawsze mogliśmy sobie wezwać do pomocy i na przykład skierować na jakiś cel i oni wyskakiwali nie wiadomo skąd, zabijali ten cel który im wskazaliśmy i znikali też nie wiadomo gdzie no to było jedyne takie większe nowum i ja przeszedłem tę grę trochę tak na biegu jałowym, to znaczy sobie ją przeszedłem no i okej, okay, no znowu się tam na końcu jacyś kosmici pojawili to i tym razem już mogliśmy pograć sobie trochę Desmondem, bo wcześniej de rola Desmonda ograniczała się tylko do łażenia po yy, klitce 2 na 2 i wejścia do animusa, wyjścia z animusa, pogadania z ludźmi, znowu wejścia do animusa. Tym razem mieliśmy tego trochę więcej, na początku sam, na samym, samym początku gry bardzo długo, no boże bez przesady, ale dosyć długi quest samym Desmondem, mogliśmy sobie nim pobiegać. bo 2012 roku, ale proszę się nie spodziewać cudów nie było tam jakichś współczesnych budowli bo tam na ogół zwiedzaliśmy te same miejsca, które yy, w poprzednich grach a jedynie yy, no tam trochę podrasowane, tam zamiast wodzów postawili samochody i tyle o, że to, o, to już jest 2012 rok no tak średnio to wyszło no ale ok, była fajna misja na samym początku i bardzo głupia misja na samym końcu i znowu ten deklimatyzator z modem lataliśmy po jakichś podziemnych kryptach stworzonych przez kosmitów. Boże, jakie to było głupie! Jakie to dalej jest głupie! to Ja się właśnie w tej chwili za głowę złapałem. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć. Jak sobie przypomniałem, te wszystkie boty i znowu tam jakieś głosy z kosmosu, w ogóle z hologramy i to jest naprawdę... Nie powinno tego być, moim zdaniem. To jest to psuje zabawę. No i... Tak się skończył Brotherhood. Dość w dramatycznych okolicznościach. Nie powiem jak, jakby ktoś jeszcze miał przed sobą całą sagę. Niech to będzie dla niego zaskoczeniem. No i właśnie potem nadeszła, jak już... Ja już sobie myślałem, że okej, okay, bradojo zrobili. No dobra, ale róbcie, róbcie teraz jakąś nową grę z nowym bohaterem, w nowym miejscu, w nowym czasie. No i ale nie, nie. Zrobili kolejną grę o Ezio. Ezio już miała tam 50 lat, parę, że był takim dziadkiem geriatrycznym, ale dalej sobie hasał po tych y, murach i y, wieżach jakichś y, walczył jak, kurczę, młodzieniaszek, co było naprawdę dziwne. I tym razem gra się rozgrywała w Konstantynopolu, co przyniosło za sobą pewną drobną zmianę yy, w konwencji graficznej. No i ponieważ yy, no, to było takie trochę przemieszanie tego, co mieliśmy w jedynce i tego, co mieliśmy w dwójce i trochę tego, co mieliśmy w Brotherhood. Widać było, że niektóre tam motywy były no, recyklingowane, Fabuła znowu była strasznie taka na siłę wklepana, już naprawdę w Brother zakończyli wszystko, zamknęli ładnie wszystkie wątki, ale nie, tutaj znowu jakieś dopchnęli, nie wiadomo po co, dziadowską fabułę, z jakimiś bohaterami doraźnie powołanymi, jakimiś, no z te strasznie liberalnym podejściem właśnie do prawdy historycznej, bo niektóre postacie były z, z, z, zupełnie chyba zupełnie z innego okresu, Podobny, znaczy z podobnego, ale z innego okresu. Chyba tam wcześniej czy później było, właśnie takich anachronizmów, trochę. I znowu było też to, czego nie lubię, czyli te science fiction też się przedzierało przez całą grę. I w ogóle jakieś takie dziwne rzeczy, nie pasujące do tej konwencji parahistorycznej. No i oczywiście dalej byli asasyni, których mogliśmy werbować. Tym razem każdy asasyn to był trochę inny quest do zrobienia. Trochę dobrze, że urozmaicili, ale to powinno być na samym końcu. Najbardziej. <śmiech> najbardziej nie podobało mi się właśnie to, że yy... co mi się tam najbardziej nie podobało, no, zgubiłem wątek. Yy... No, najbardziej mi się nie podobała ta ewolucja gry, bo z jednej strony najpierw było tak, yy... w pierwszej części w Assassin's Creed 1 w systemie walki yy... nie można było łączyć ciosów kombosy, czyli tak cios jeden płynnie przechodzi w drugi, drugi w trzeci i tak mogliśmy rozwalić 10 strażników na raz. Właśnie to jest tego typu gra, że wskakujemy z mieczem w grupę 10 strażników i tam po minucie już żaden nie żyje. W dwójce dodali właśnie właśnie dodali tę możliwość łączenia ciosy w kombinację. W trójce wrogowie zyskali możliwość tam blokowania tych kombinacji, a w czwórce, znaczy w yy, Assassin's Creed Revelation yy, jakoś uskakiwania, to znaczy, że mieliśmy kompletnie niepotrzebną umiejętność, ponieważ wrogowie potrafili się z łatwością przed nią obronić. To w ogóle było tak bez sensu, tak zrobione dziwnie. Naprawdę mi się... Ten motyw mi się naprawdę nie podobał, ponieważ można było rozwiązać... Yy, system walki inaczej, bo tutaj mieliśmy też taki system walki, że trzymasz tam prawy przycisk myszy, no ja grałem na wersję pecetową, czyli myszy, tam ktoś tam mógł trzymać, jakiś klawisz pada, trzymam no ten prawy przycisk myszy i ja już jestem nie, nie do ruszenia. Już nikt nie dotknie, bo już Ezio automatycznie blokuje wszystkie ciosy. I to właśnie, właśnie wszystko to sprawiło, że ta gra jest taka łatwa. Ten Ezio ma tyle możliwości, żeby tam Ezio, tam Altair też przed nim, już jedynka była trochę trudniejsza. Ale też nie można było powiedzieć, że jest jakaś trudna. Właśnie tę grę można było przejść, nie wiem, ja zostawiałem swojego bohatera yy, w grupie yy, wrogów, którzy go atakują. W ogóle nie, nie zatrzymywałem gry, nie pauzowałem, nie wychodziłem do menu. Szedłem sobie do kibla, tam robiłem to trzeba, wracałem, ale mój bohater dalej się trzymał nieźle. W ogóle, yy, no trochę mu życia może zeszło, ale nikt mu jakoś tak specjalnie nie, nie dokopał. No to jest też rozczarowujące, ta gra właśnie jest też skierowana na do casuali, czyli ona musi być łatwa, musi się sprzedawać, nie może być jakimś tam super, bardzo wielkim, nie może być jakimś wielkim wyzwaniem dla graczy, ale to jest trochę nie tego, to, to nie jest dla mnie, moim zdaniem. Ale mimo wszystko właśnie ten klimat, te wszystkie hasanie po dachach, te wszystkie ta y, dowolność, że o, widzę sobie tam wieżę po drugiej stronie miasta, ja sobie mogę do niej dobiec. Mogę się tam spuścić na linię, a to już tylko w Revelation. Mogę tam wskoczyć, podbiec na ścianie. Te wszystkie ruchy bohaterów są bardzo dobrze animowane, takie płynne i to naprawdę obserwacja tych ruchów sprawia bardzo dużą przyjemność. No i właśnie ten immersive, ta imersja, to zanurzenie się w świat gry jest totalne w niektórych momentach, w tych, których nie atakuje nas y, czołaty kosmita. I naprawdę, ta, właśnie to jest ten mój ambiwalentny stosunek do całej gry. I właśnie też bardzo mi się podoba ta jej para historyczność. No bo to jest y, to jest jednak y, nowa nowalika w świecie gier, w tych wysokobudżetowych. Nie wiem jak tam y, niszowe gry, może tam kiedyś powstawały, jakieś historyczne. Nie RTS-y, ale nie przypuszczam. Tylko cholera, po co oni tam ładowali tych kosmitów? No nie wiem. No i cóż mogę powiedzieć. Za miesiąc niecały wychodzi Assassin's Creed 3. Akcja rozgrywała się będzie podczas wojny o niepodległość USA. Znowu politycznie poprawnie będziemy kierowali skrzyżowaniem Anglika z Indianinem. Który będzie walczył o niepodległość Amerykanów, pomagał Amerykanom walczyć o niepodległość i yy, też właśnie szukał tych artefaktów i bił się z templariuszami. Co naprawdę brzmi głupio. Nie mogli oni po prostu zrobić naprawdę serii gier historycznych, nawet niepowiązanych ze sobą fabularnie, yy, z jakąś ciekawą fabułą, tam zaprosić, yy, zaprosić jakichś historyków, żeby tam i scenarzystów, żeby stworzyli im jakąś dobrą, realistyczną fabułę. No niech już nawet ci będą sobie ci templariusze i asasyni, niech oni się ze sobą tłuką, żeby był jakiś motyw przewodni, ale ale po co? Naprawdę taka gra by się moim zdaniem sprzedała, bo to jest coś nowego, tam kosmitów i yy, mutantów to sobie mogę rozwalać w co drugiej grze. A tak sobie pochasać po yy, Jerozolimie czy Florencji to mogę tylko w serii Assassin's Creed. No nic, no czekam na tę grę, bo zapowiada się dużo jej przede wszystkim odejście od tej koncepcji, że większość gry dzieje się w miastach, a te wszystkie obszary pozamiejskie są tak naprawdę takim kwiatkiem do kożucha. Tutaj oczywiście więcej będzie tych rzeczy działo się w terenie, będziemy mogli skakać po drzewach polować na zwierzęta, to naprawdę no, może odświeżyć serię, ale z tych fragmentów gameplayu, które zostały już opublikowane, to bardzo mi się, trochę mi się wydaje, że to będzie zbyt podobne do poprzednich dwóch części, bo nawet sama koncepcja jest, nie jest jakoś diametralnie odmienna, na co i tak nie liczyłem, bo oczywiście gra musi mieć jakąś ciągłość. To jest za dużo elementów zbieżnych i to może jednak tych graczy, którzy mają już te 5 czy 4 części za sobą, które wyszły do tej pory, to może ich znużyć dość szybko. Ale no, trzymam kciuki za Ubisoft, żeby tam. No, udało mi się skończyć tę trylogię pięcioczęściową yy, i zamknąć ją jakoś sensownie. No, mam nadzieję, że to będzie dobra gra. Nie gorsza, powiedzmy, od Assassin's Creed 2. No, liczę bardzo właśnie na te, yy, ten klimat, tej wojny o niepodległość USA. zwłaszcza że tam może się Kościuszko i płaski kiedyś przewiną, kto wie bo przecież oni też brali udział w tych wydarzeniach. No cóż, ja jeszcze mogę powiedzieć o tym Assassin's Creed 2. No Assassin's... o Assassin's Creed w ogóle. No to ta seria to jest oczywiście nie tylko seria gier, tam są jeszcze jakieś yy, dodatki na urządzenia mobilne, są jeszcze jakieś komiksy. Film powstał, powstały dwa filmy chyba, Lineage, aktorski i... Yy... Nie pamiętam tytułu, ale był animowany w 3D, oba słabe dosyć, takie sobie szczerze powiedziawszy. Niespecjalnie mi się podobały, można gdzieś tam sobie zgooglać, jak kogoś interesuje. Komiksów nie czytałem, chociaż ja lubię czytać dobre komiksy, ale nie przypuszczam, żeby komiks na podstawie gry komputerowej był dobry, bo zawsze jak się coś przenosi z jedną medium na drugie, to jest no, to jest coś słabego. No Oczywiście komiks opowiada trochę inną historię, z tego co słyszałem. Może się kiedyś zainteresuję, ale nie przypuszczam. Z książkami Assassin's Creed nie chcę mieć nic wspólnego. Jedną przeczytałem, było to braterstwo. Na podstawie Assassin's Creed Brotherhood I jest naprawdę tak spektakularnie słaba książka, że yy, chciałem sobie w pewnym momencie wydrapać oczy, jak ją czytałem. Z trudem do, trwałem do końca i ja na nią wydałem 40 zł. To ma, teraz mam cztery dychy w plecy. I osiem szarych komórek niestety mi wyparowało podczas czytania, bo to jest tak naprawdę słabe. Ten autor nie zdawał sobie chyba, myślę, sprawy z tego, iż yy, no, jeśli coś dobrze sprawdza się w grze, to w książce wygląda głupio po prostu. Po prostu, no, mogę sobie y, moim Ezio czy Altairem wpaść w tłum strażników i wszystkich zarąbać chyba sześciu czy siedmiu, ale jak czytam o tym w książce, to mi się tak czoło marszczy, to mi się tak brew podnosi, to mi się tak ręka do czoła przykłada, że sobie no, nawet nie wyobrażacie. To jest tak, jakby ktoś spisał dialogi z gry i bidaskalia, to są y, opisy tego, co widzi na monitorze. Naprawdę nie, nie polecam. Przynajmniej braterstwa, innych nie czytałem, ale wątpię, żeby był jakiś progres. Naprawdę szczerze wątpię. Te książkę chyba kogoś kiedyś odsprzedłem na drogo? No i co ja jeszcze mogę o tej grze powiedzieć? No nie podobało mi się to, że jest science fiction. No o ironio. Mam podcast o science fiction, ale mi się, najbardziej mi się w tej grze nie podobał ten aspekt fantastyczno-naukowy. Właśnie to grze zaszkodziło, ale mimo wszystko, mimo tego wszystkiego polecam, ponieważ yy, imersja, immer czyli to zanurzenie się w świecie gry, te, to jej bardzo mocne, yy, literalne doświadczanie jest yy, świetną yy, jej no zaletą, główną chyba nawet zaletą, jeśli przymkniecie oko na taką głupawą fabułę i. no na tych wszystkich kosmitów, to naprawdę idzie się tą grą świetnie bawić. Dwójkę przeszedłem chyba trzy razy. I naprawdę to jest. To jest świetna gra, znaczy świetna seria, tak? Mimo tych wszystkich i wad, wypaczyń, uproszczeń. To jednak polecam i myślę, że to już by było na tyle, bo się chyba dzisiaj rozgadałem wyjątkowo, no mówiłem dość sporo. Tu mam na liczniku 45 minut i ciągle rośnie. Więc to już jest naprawdę najlepsza pora, żeby się zamknąć. Co też czynię. I naprawdę w ostatnich już słowach. Polecam Assassin's Creed mimo wszystko. Bo lubię tę grę. I to już by było już kompletnie naprawdę na tyle. Już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Dziennik pokładowy. Cześć, trzymajcie się. Bez odbioru.